Nie mów nikomu. To tajemnica. No i kolejny cudowny dzień tej jakże pięknej jesieni. Za oknem szaro i pada. Gdyby nie to, że jest duszno, to naprawdę bym się poczuła jak w październiku w listopadzie. I nie wiem co gorsze. Upały. Czy taka pogoda. Ani jedno, ani drugie mnie nie zadowala. Wiem, że marudzę. Ale jak już kiedyś mówiłam, najlepiej tak do maksymalnie 25 stopni. Od 20. Tak, to jest taka pogoda dla mnie optymalna i nie zadowalająca. O. Hmm. Też ciekawa jestem, jaka będzie pogoda na zlocie. Może będzie też padało. Jeśli będzie padało, to trochę lipa. Gdyż Kasiu nie ma kurtki przeciwdeszczowej ani kaloszków. No cóż, jakoś damy radę. Tak w sumie to, to nie wiem, o czym będzie ten odcinek. Generalnie jeśli chodzi o to, jak ja nagrywam, to już jak kiedyś mówiłam, to jest tak, że po prostu biorę dyktafon, włączam i w czasie gadania się klaruje o czym będzie i w ogóle tylko kiedy mam jakiś plan ehm, i, i to chyba taki mój znak rozpoznawczy, że, że nie wiesz, drogi słuchacze, czego się możesz spodziewać. E, tak sobie też dzisiaj jeszcze troszkę myślałam o obozie e, i o tym, jak to ciężko jest obudzić faceta, w sensie ty, nie używając jakichś niedozwolonych chwytów. Na, właśnie na obozie jednego opiekuna moim zadaniem mojej koleżanki było budzenie, gdyż nie słyszał nigdy budzika. E, i, I naprawdę, powiedzmy, tak dało się go obudzić. Już usiadł, nawet odsunął kołdra. Zmierzałam się odwrócić. Za chwilę patrzę, on już znów zwinięty w kłębek i przykryty posem czubek głowy. Albo pamiętam taki motyw, kiedy naprawdę dość długo siedzieliśmy, rano go budzę, a on no mnie mówi, ty Zauzo, nienawidzę cię, daj mi pospać. <głos> I w ogóle faceci rano są tacy uroczo marudni, w sensie potrzebują tak z 15 minut takiej zawiechy, zanim w ogóle zaczną obczajać, co się dzieje dookoła. Zauważyłam to już kilka razy, nieważne w jakim wieku są owi faceci, czy mają 20 parę, 30 parę, 40 parę, 13 lat. Z kobietami jest chyba jakoś tak troszkę łatwiej, chociaż ja jako, że mam wiele cech męskich, to, to też lubię pomarudzić, no chyba, że wiem, że muszę wstać do pracy, ale na przykład dzisiaj przedstawiałam budzik 10 razy chyba. Pierwszy był sobie na 9.30, a, a, a leżenie w łóżku, czytanie książki jeszcze i, i różne inne rzeczy, to zgromadziłam się o 13:00. z czego fakt faktem obudziłam się koło 12:00, więc.. Um... No, ale jako, że jeszcze mam wolne, to, to myślę, że jest to do usprawiedliwienia, chociaż doszłam do wniosku, że lepiej się czuję, jak tak wstaję sobie o dziesiątej i dzień jest jakiś taki całkiem inny i nie jestem taka rozlazła matrona. Taki smurf maruda. No. E, e, odnośnie jeszcze naszej płaczącej dziewczynki, przypomniało mi się, jak e, byliśmy na stołówce i przychodzi do nas dziewczynka i mówi, że ta dziewczynka druga Płaczę, a ja znowu nie wiem dlaczego. No i kiedy koleżanka do mnie podeszła, to mnie więcej wyglądało tak. Dlaczego płaczesz? Bo ja nie lubię tej zupy. No to zjedz drugie danie. Nie lubię drugiego dania. To zjedz chociaż ziemniaki. Nie będę jej ziemniaków. I dalej płaczę. No to się jej pyta, no ale dlaczego dalej płaczesz? Bo jestem głodna. to było piękne, naprawdę. <laughs> um. Jakieś takie, nie wiem, te takie różne smaczki chyba na długo we mnie gdzieś tam pozostaną i pewnie co jakiś czas coś mi się tam przypomni jeszcze godnego uwagi. No. Fajnie, fajnie, naprawdę. Tak też miałam taki pomysł odnośnie tych całych gwiazdek, żeby tak, tak wejść na, do katalogu i tak tu dać jedną gwiazdko, tam dać jedną gwiazdkę, tu dać jedną gwiazdko, tam dać jedną gwiazdkę, ale nie, nie będę taka. Jeżeli już gwiazdkuję, to staram się być w miarę obiektywna. Aczkolwiek jakoś wolę zostawić komentarz, tak sobie myślę, no chyba, że odcinek bardziej mi się podobał, a ma, za, a ma za mało gwiazdek, albo odcinek mi się niezbyt podobał, a ma dużo gwiazdek. W ogóle nie wiem, czy zauważyliście coś takiego, że często jest tak, że ktoś ma tylko jeden głos oddany jedną gwiazdkę, albo ktoś ma tylko jeden głos oddany 10 gwiazdek. <głosy> Zastanawiam się, ile osób samych na siebie głosuje. No. Tak. Ymm, to taki, taka dygresja mała. Tak sobie myślę. tak no. No. Yy, Cóż jeszcze będzie w tym odcinku? Nie mam bladego pojęcia, ale mam kawę. O, to to dobre już. To już jakiś plus. Hmm, kończy się moja wolność. Przybywa do mnie moja rodzicielka. Haha. I cóż, i, i i znowuż nie będzie leniuchowanie do 13 w łóżku. Nie da się tak teraz te dni do czwartku będę mieć raczej tak napchane i nie bardzo mi się to uśmiecha, ale z drugiej strony przynajmniej nie będę zamulać, siedząc przed komputerem na przykład. Mm. Też chciałabym, żebyście się odezwali, ci, którzy tego słuchają, czy ktoś jeszcze jedzie w czwartek? Jak się okaże, że mam tam sama jechać, to, to chyba jednak pojadę w piątek, no bo, no bo, co? No w sensie na zlot, tak. Eee... A, w ogóle też wróciłam znowu do słuchania radio Stereo Mood. Eee, fajne jest to, że można sobie zapauzować, zastopować, przerzucić piosenkę, zrobić takąś tam swoją playlistę czy coś. Eee, też mają teraz taką opcję, że można sobie ustawić w telefonie, że będzie budzić to radio i dana, sta dana stacja tematyczna, ale to chyba w Polsce jest niedostępne, nie wiem, jeszcze nie próbowałam tego. Poza tym internet w mojej komórce jest taki, że pewnie skończyłoby się na jakichś skrzekach albo szumach. Hmm. Też tak dzisiaj troszkę hmm, myślałam o typach mężczyzn różnych i tego, jak kobiety liczą na to, że zmieniam jakiegoś faceta, że złego chłopca zrobią cudownego, że z chama zrobię kulturalnego i w ogóle. Jakież to naiwne. Hmm. I też o tym, jak bardzo niektóre kobiety się płaszczą i żenująco zachowują, ale tak niestety doszłam do wniosku, że czasami też mi się zdarzały takie rzeczy, które później gdzieś tam mi kuły, że zrobiłam sobie głupka. Mm. Zaskakujące też czasami u mężczyzn jest to, iż potrafią odpisywać swoim znajomym kolegom, w sensie potrafią z nimi gadać przez telefon, potrafią z nimi się spotykać, a żeby spotkać się z koleżanką nie mają czasu. I zastanawiam się, z czego to wynika. Czy z tego, że te koleżanki nie lubią, czy z tego, że z facetami się lepiej bawią. Nie wiem, nie wiem. Poza tym też jest coś takiego, że mężczyźni są albo dzieciuchy totalne, albo tacy strasznie stateczni i poważni. I niewiele jest takich pośrodku, którzy nie zatracili tego dzieciucha w sobie, ale potrafią być odpowiedzialni, kiedy trzeba i, i w ogóle. No. Ehm. Też odnośnie złotu, tak teraz mi wspomniało, że w, w, możemy się spotkać z opiniami nie jedną, ale kilkoma. Bo kilka osób już mi o tym mówiło, że tak naprawdę to będzie jedno wielkie chlaństwo i tyle. Ehm. Cóż. Nie wiem, jak będzie, nie wiem, yy, jak to się skończy i w ogóle, ale i mam nadzieję, że to nie będzie właśnie takie jedno wielkie tylko tylko coś więcej, no. Yy, aczkolwiek wiem, że wiele osób pewnie po, po, po jednym czy po dwóch piwkach się bardziej rozkręca i tak... Zresztą na początku może być tak dziwnie, bo niektórzy się znają, inni się nie znają. Ja nikogo nie znam w sumie z tych osób, które będą osobiście. Więc dla mnie to też będzie w jakimś tam stopniu trochę takie dziwne na początku. Ale zobaczymy. Eee, coś jeszcze chciałam powiedzieć. Trochę mnie wybił teraz z rytmu sms, który właśnie przyszedł. Eee, em, em. No, kurczę, zapomniałam, bo... O, czy wy też macie coś takiego, że sprzątniecie sobie mieszkanie, wszystko pięknie, cudnie, a za dwa dni jest taki sam syf jak był i w ogóle jakieś koty po podłogach się walają i w ogóle, czy to tylko wynika z tego, że ja mieszkam na parterze? Okna umyję, za dwa dni wyglądają tak jak przed umyciem, więc nie wiem, jaki sens w ogóle ich <śmiech> myć. Eee, jemyć. Tak, jemyć. Eee, no takie to jest, nie wiem, no, tak się, taka sesowa praca, kurczę, no. Faktem, tak, tak sobie myślę, że jestem taką trochę bałganiarą. Porządek mam zawsze tylko w salonie, gdzie wiem, że goście mogą przyjść. A jest taki pokój, powiedzmy, mój biurowo-komputerowy, gdzie... No raczej czystością nie świeci, wszystko jest tak porzucane w różnych miejscach dziwnych i, i, i ciekawe rzeczy można sami znaleźć. Ale wiem, gdzie co jest i mi tak, tak jakoś nie przeszkadza. Gdy było za czysto, to mi się jakoś tak dziwnie czuło, jakoś tak by było, nie wiem, <śmiech> nieswojo. <śmiech> No, eee, tak, dobrze, o czym jeszcze miałam powiedzieć, myśl Kasia, myśl, coś, coś tam, gdzie chodziło po głowie, eee, na pewno nie wszy, mm, mm, mm. a a propos fryzjerów, to powiem że naprawdę ciężko znaleźć dobrego fryzjera, takiego, który by nie miał mani obcinania za krótko. Takiego, który by nie miał mani robienia wszystko zgodnie z własną wizją. Takiego, który wie, że w czymś człowiek będzie wyglądał tragicznie, i tak tak zetnie, bez powiedzenia, że może jednak niekoniecznie ta fryzura. Też wiem, że mężczyźni mają problem z fryzjerem tak zwanym męskim, gdyż jeżeli chcą być ścięci tak jak byli, to nie ma problemu. Ale jeżeli już coś innego wymyślą, to to już przerasta jakieś tam możliwości. Ponoć y, homoseksualiści są dobrymi fryzjerami. Nie wiem, nigdy nie byłam. Ostatnio e, dostałam namiary na jakichś fryzjerów, mężczyzn, którzy biorą 200 zł za wizytę tam, z farbowaniem, ścinaniem. No to trochę nie na moje progi, e, że tak powiem. E, pamiętam właśnie, jak kiedyś w Trójmieście poszłam do fryzjera, zapłaciłam kupę kasy, a nikt nawet nie zauważył, że u fryzjera byłam. No, Jakże różnie to bywa. Poza tym też spotkałam się z tym, że różni fryzjerzy proponują mi całkiem odmienne fryzury, różniące się między poszczególnymi tam typami ich, które będą mi super pasować. Ciekawe, prawda? Um, wiem, że jakieś tam programy są, żeby robić swoje zdjęcie i fryzury sobie podopasowywać. Może kiedyś poszukam takiego programiku i coś z tym zrobię, nie wiem. Wiem na pewno, że nigdy nie zrobię sobie fryzury bez grzywki, gdyż bez grzywki bym wyglądała naprawdę jak taki uroczy warchlaczek, więc to odpada na pewno. Yy, I na zapałkę też się nie zetnę. No. Yy, kilka osób mi właśnie mówiło, że dobrze wyglądam w, w, w kucyku. Hm. No. No jak na razie, jak już mówiłam, zapuszczam. <śmiech> Zobaczymy. Um. Tak. No i znowu pada. Pięknie, po prostu cudownie, ale jest z tego taki plus, że nie muszę mieć samochodu, no. Mamy taką jesień tego lata, że na myjnie nie mam zamiaru jeździć, gdyż wiem, że bez sensu myć, bo i tak za dwa dni, czy za trzy będzie padało, to tak trochę go opłuczę. Poza tym nie jestem taką maniaczką jak moja rodzicielka, która musi mieć wypicowany, wyglancowany samochód. Jak gdzieś jakiś brudny jest, to on to drażni i potrafi nawet ręcznikami takimi papierowymi go myć pod blokiem, więc no spoko. Dla mnie samochód po prostu ma jeździć i tyle. I być w miarę tani w, w utrzymaniu. Um, jeśli chodzi o to, jak samochód wybierałam, to kolor to była tam jakaś podrzędna rzecz, chociaż wiedziałam, jakiego na pewno nie chcę koloru. A że akurat taki, a nie inne są na salonie, to taki sobie jest, to... Znaczy, no, w tym... O, i wiecie, o co chodzi. No, i... I takie to chyba, nie wiem, czy to mało kobiece. Może. Ale mówiłam już, mam tyle cech męskich, że... Kurczę, no. Że w poprzednim życiu to facetem byłam jak nic. Albo, nie wiem. No, w każdym razie jestem androgeniczna. Pss, jeśli chodzi o moją psychikę, więc... Eee, też zauważam, że się lepiej z kobietami dogaduję trochę niż kiedyś tak to było, że miałam więcej znajomych mężczyzn a teraz tak to się wyrównuje i, i... może dojrzewam <grym> a może trafię na takie kobiety, które akceptują mnie taką, jaką, jaką jestem nie traktują mnie jako zagrożenie, jako jakąś rywalkę, albo nie uważają się za lepsze nie wiem, nie wiem ciężko mi powiedzieć ehm... Ciekawe jest też to, w jakim okresie naszego życia, jakich ludzi poznajemy, na jakich ludzi trafiamy i ile oni wnoszą w nasze życie. I, i nie wiem, czy też tak macie, że czasami jakąś, z jakąś osobą, nie wiem, pogadacie, czy poznacie ją i się okazuje, że w tak, świetnym momencie, w tak świetnym momencie trafiła, że gdyby nie to dane zdarzenie, to na przykład wasze losy mogły się potoczyć inaczej albo raptem zmienił się wasz światopogląd, postrzeganie samego siebie, że wam to coś dało, że w jakiś sposób was rozwinęło. Tak czasami mam, a w ogóle nie zliczę, nie zliczę naprawdę tych razy, kiedy ktoś po nie wiem, godzinie przebywania ze mną, czy dwóch, stwierdza, że czuję się, jakbym cię znał wiele lat, albo tam już dłużej niż cię znam, czy coś tam, albo jakbyśmy się już kiedyś znali. I z jednej strony to jest takie fajne, a z drugiej się czuję taka pospolita, kurczę. O, i często ma to, że komuś, kogoś przypominam, albo ktoś mnie z kimś myli na ulicy, czy coś. To, to naprawdę się wtedy czuję taka totalnie pospolita. No, ale cóż. Może jest to dobre? Nie wiem. Ciężko mi jest to oceniać będąc tak w tym subiektywną. Może wam przyjdzie jakiś pomysł do głowy. Hmm. Yy, ostatnio też o, kiedy to było dwa dni temu? Szukałam czegoś w, na, szaf, na półkach i, i, i znalazłam chyba z 10 świeczek takich z biedronki w szklanym dużych takich w szklanym. Yy. Jak to nazwać, w pojemniku? I sobie je teraz namiętnie spalam, skoro są trzeba wykorzystać, a i tak nawet ładnie pachną, więc jest. No. Można znaleźć coś, coś, coś fajnego. Aczkolwiek nie jestem taka, jak jeden mój znajomy, który potrafi czasami znaleźć jakieś pieniądze gdzieś w spodniach, gdzieś w bluzie, gdzieś pod ciuchami. I to niemałe sumy. Też mam znajomego, który potrafi iść na imprezę, mając 20 zł w portfelu, wrócić z 50. <grywia> nie wiem, jak on to robi. No. Nie, osobiście pieniążki się nie trzymają. Tak z jednej strony to, to takie wie... zakładam, że no nie ma też za dużo co odkładać na przyszłość, na stary, bo jak człowiek jest stary to już wiele rzeczy nie zrobi których mógł zrobić jak jest młody ale z drugiej strony wiem, że potrzebne jest jakieś tam zabezpieczenie bo są różne jakieś wydarzenia losowe i nie można tak sobie być lekko duchem no więc od września zacznę oszczędzać tak no dobrze, myślę, że zakończę już ten odcinek który jest jeszcze bardziej chaotyczny niż poprzedni. Yy, jutro czy coś nagram, nie wiem. Ale przed zlotem mam nadzieję, że jeszcze z jeden lub z dwa odcinki się ukażą. Także pozdrawiam Was serdecznie i do usłyszenia.